Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my Zapraszam, Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj: optymalne ustawienie sprzętu. Jestem przed moim laptopem, obok leży wzmacniacz, mój ulubiony mikrofon, także. Tak jak zwykłem do tej pory nagrywać, chociaż ostatnio, jak sami wiecie, nagrywałem tylko i wyłącznie na dyktafonie. No ale dzisiaj miałem możliwość, żeby usiąść przed moim normalnym sprzętem w moim domowym studio. Bardzo się cieszę z tego powodu, a myślę, że wy też będziecie zadowoleni, bo jakość dźwięku na pewno będzie o wiele lepsza. Dzisiaj dwie rzeczy. W tamtym tygodniu mówiłem o samochodach, no ale dwa dni temu zdarzyło się coś, że dzisiaj znowu muszę mówić o samochodach. A druga rzecz, o której chcę powiedzieć, dotyczy Detroit. Wszyscy ci, którzy oglądali filmy w latach 80. myślę, że już wiedzą, o czym będę mówił, a ci, którzy nie oglądali, są jeszcze zbyt młodzi, to zaraz się dowiedzą. Zapraszam do słuchania.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 Mówiąc o 80tych latach e, i o e, filmach i o Detroit, e, myślę, że tylko dwie rzeczy przychodzą e, na myśl, dwie rzeczy przychodzą do głowy. Gliniarz z Beverly Hills i Robocop. Dzisiaj nie będę mówił o e, Aleksie Foley'u i o e, Gliniarz z Beverly Hills, ale powiem właśnie o Robocopie. E, bardzo ciekawa rzecz. E, major, e, przepraszam, burmistrz miasta Detroit Dave Bing, napisał na swoim Twitterze, że nie zamierza stawiać pomnika Robocopa w Detroit. Napisał tak, dlatego że ktoś zasugerował mu z osób, które śledzą go na Twitterze, że można by było coś takiego zrobić, że Detroit teraz naprawdę potrzebuje Robocopa po raz kolejny. No ale niestety pieniądze podatników nie będą przeznaczone na postawienie pomnika Robocopowi. ale. Ale idąc tym tropem, idąc tym wpisem, za tym wpisem burmistrza Detroit, lokalni artyści, lokalni biznesmeni, lokalni fani science fiction rozpoczęli akcję promowania zbiórki pieniędzy. Pieniądze mają być właśnie przeznaczone na to, żeby postawić pomnik Robocopa w Detroit. W 1987 roku powstał ten film, jak wiecie, Robocop był to jeden, z policjantów z Detroit, który postrzelony został przywrócony do pełnej sprawności za pomocą właśnie różnych tam elektronicznych wszczepów i, i tego typu implantów. Film na pewno pamiętacie. Bardzo ciekawy. Jeśli nie widzieliście, to polecam. No i rzeczywiście Robocop walczył z niesprawiedliwością na ulicach Detroit. Teraz, no jak na pewno wiecie, słuchając mojego podcastu też niezbyt dobrze dzieje się na ulicach Detroit, więc e, tak jak mówię, no, niektórzy mówią to z przenośnią, nie, w przenośni niektórzy nie, że Detroit nadal potrzebuje Robocopa. E, nie wiem sam, czy rzeczywiście jest to dobry pomysł. Z tym pomnikiem 80 tysięcy dolarów, tyle kosztuje pomnik, to naprawdę dużo pieniędzy, ale jeśli będzie to, to, te pieniądze będą zebrane przez prywatne osoby, a nie będą pochodziły z podatków, myślę, że ma to szansę powodzenia i, i, i byłoby usprawiedliwione. Jeśli pieniądze zostaną zebrane, to ten pomnik pojawi się najprawdopodobniej przy Michigan Grand Central Station. Piękny stacji kolejowej przy Michigan Avenue. Niestety ta stacja nie jest czynna, jest bardzo, bardzo zniszczona. Zresztą jeden z moich bardzo dobrych kolegów, Marcin Szczepański, który pracuje dla Detroit Free Press, nakręcił kiedyś materiał filmowy na temat właśnie tej stacji, także zapraszam do komentarzy do dzisiejszego odcinka. Tam znajdziecie link właśnie do tego materiału. No i tam właśnie przy tej stacji najprawdopodobniej mógłby się pojawić pomnik Robocopa. Całą inicjatywą zawiaduje grupa ludzi skupiona wokół Imagination Station Detroit. Jest to grupa artystów, która dba o to, żeby okolice właśnie tego opuszczonego dworca kolejowego wyglądały troszkę lepiej. A jeśli chodzi o, sam, o samą zbiórkę pieniędzy, o samą stronę poświęconą Robocopowi, to zapraszam do odwiedzenia detroitneedsrobocop.com. Link oczywiście się znajdziecie na polski detroit.com jak wiecie, na pewno w Filadelfii stoi pomnik Rokiego, drugiej gwiazdy filmów lat 80. Po słynnych schodach wbiegał Rocky, i tam właśnie u podnóża tego wzgórza, gdzie, gdzie, stoi, gdzie są te schody, stoi właśnie pomnik Rokiego. No jeśli myślicie o Filadelfii, no to na pewno przychodzi wam do głowy przede wszystkim historia przede wszystkim. Dzwon Wolności, ale też właśnie pomnik Rokiego. No i rzeczywiście, bardzo dużo ludzi odwiedzających Filadelfię zawsze chce też chce, chce obejrzeć pomnik Rockiego. Ja myślę, że może rzeczywiście ten pomnik Robocopa w Detroit też byłby jakimś takim magnesem dla turystów. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com. Okej, okay. jak wiecie tydzień temu mówiłem o samochodach, mówiłem o wszystkim związanym właśnie z jazdą samochodem, z dawaniem egzaminów tutaj na terenie Michigan. Ale wydarzenia sprzed dwóch dni skłoniły mnie do tego, żebym dzisiaj jeszcze podzielił się z Wami informacjami na temat wypadków samochodowych i stłuczek. E, tak, no niestety e, nie zdarzyło mi się to jeszcze w Ameryce, żebym e, uczestniczył w jakiejś stłuczce. E, nie zdarzyło się to, tak jak mówię, do przedwczoraj, e, kiedy to jadąc z ulicą, e, byłem świadkiem, wydawałoby się poważnego wypadku, z podporządkowanej uliczki wyjeżdżał facet, chciał szybko włączyć się do ruchu przede mną, ale nie wjechał na mój pas, tylko właśnie na drugi, w drugą stronę. Nie zauważył samochodu, który tamtędy jechał. Uderzył go w tylnie koło. Kierowca tego samochodu stracił panowanie, przeskoczył na mój pas ruchu, otarł się o mnie, uderzył w jeszcze jeden samochód zaparkowany na na poboczu i uderzył w budynek. Wszystko to się działo w polskiej dzielnicy w Hamtramck naprawdę, no, gdyby te uliczki były troszeczkę szersze, gdyby rzeczywiście był jakiś taki, jakaś taka możliwość ruchu, no to wtedy myślę, żeby nie doszło do, do jakichkolwiek uszkodzeń mojego samochodu, no ale niestety, jedyne co mogłem robić, to przyglądać się jak, jak, jak duży Jeep uderza w mój samochód. Właściciel Jeepa, no, z każdej strony miał obity ten swój samochód, ocierając się o mnie, mój zderzak przerysował mu cały bok, czyli dwa zderzaki, dwa panele, dwa, yy, dwoje drzwi. A ja no, na szczęście tylko i wyłącznie miałem e, zepsuty, zdarty, podrapany i pęknięty przedni zderzak. E, no jak to wygląda? Po takiej stłuczce, no oczywiście nikt, nikt, nic nikomu się nie stało, e, całe szczęście. E, sprawca wypadku e, uciekł, e, czyli miało miejsce tak zwane hit and run, uderzenie i ucieczka e, w wolnym tłumaczeniu. E, rozmawiałem z jednym z, mo z moich znajomych, powiedział mi, że e, takie wykroczenie, takie przestępstwo... E, to jest obligatoryjne dwa lata w więzieniu. Także no naprawdę myślę, że to dosyć poważna sprawa. No i tak jak mówię, kierowca uciekł, policja pojawiła się na miejscu tego, tego, tego zdarzenia dopiero po jakichś chyba 10 czy 15 minutach. No i można powiedzieć, że byłem troszeczkę zaskoczony tym, że nawet nie pytano tak szybko jak wyglądał ten kierowca, jakim samochodem się poruszał, jaki był jego numer tablicy rejestracyjnej. Po prostu policjant przyjechał, powolutku spytał co się stało, wszedł do swojego samochodu, spisał raport, poprosił o moje prawo jazdy, o mój dowód rejestracyjny i o potwierdzenie ubezpieczenia. Tak samo drugiego kierowcę, tego właśnie czarnego Jeepa. Spisał to wszystko i co ciekawe, myślę, że w Polsce tak to nadal jeszcze nie wygląda, chociaż no nie, nie uczestniczyłem nigdy w żadnym wypadku w Polsce i nie wiem jak to wygląda, no ale, ale wydaje mi się, że tak nie jest. Dostałem od policjanta małą karteczkę z adresem strony internetowej, z numerem mojego raportu i powiedział, kiedy wrócisz do domu, wklep sobie to do przeglądarki internetowej, wpisz ten numer i tam się znajduje właśnie raport z tego incydentu spytał, czy potrzebujemy pomocy drogowej, żeby odholowały nam samochody. No oczywiście nie. Pożegnał się i odjechał. Także no naprawdę moim zdaniem byłem mile zaskoczony tym, że raport będę mógł ściągnąć przez internet, ale nie podobało mi się to, że facet, który zrobił hit and run, tak naprawdę nie był ścigany przez tego policjanta. No później dowiedziałam się, że znaleziono tego człowieka nie wiem w jaki sposób, ale, ale, ale jakoś go tam znaleziono, także to miłe. Następna rzecz to to, że zaraz po wypadku, dosłownie 40, chyba 5 minut po wypadku zadzwoniono do mnie z lokalnej kliniki, kliniki rehabilitacyjnej i spytano, czy ucierpiałem bardzo w wypadku. Jeśli tak, oni oferują bardzo dobry bardzo dobrą rehabilitację, bardzo dobre ćwiczenia. Później ta kobieta jeszcze raz następnego dnia do mnie zadzwoniła. Naprawdę byłem zaskoczony, dlatego że po pierwsze nie sądzę, że uczestnicząc w wypadku, dając moje dane policjantowi, mój numer telefonu, on powinien z kimkolwiek dzielić się tym. A ja rozumiem, że moje imię, nazwisko musi chyba znaleźć się, no musi się znaleźć w tym raporcie, który jest dostępny na internecie, no, ale mój numer telefonu raczej nie powinien, no bo z drugiej strony no skąd ta kobieta z tej kliniki rehabilitacyjnej mogłaby wiedzieć, jaki jest mój numer telefonu i że uczestniczyłem w wypadku. Także to było niebiłe zaskoczenie. Trzecia rzecz to to, że byłem przekonany, że będąc tylko i wyłącznie Poszkodowanym w tym wypadku, poszkodowanym takim, że, że tak naprawdę z mojej winy nic się nie stało. Ja tylko stałem, obserwowałem wypadek, no i tak niefortunnie e, niestety mój, mój samochód się znajdował, że, że też ucierpiałem. E, ale nie rozumiem, dlaczego moje ubezpieczenie, mój agent ubezpieczeniowy ma problem z tym, żeby zapłacić za, moje, e, za mój zniszczony samochód. E, oczywiście moje ubezpieczenie ma coś takiego, co się nazywa deductible, 500 dolarów, czyli wszystko powyżej 500 dolarów moje ubezpieczenie pokrywa. Jeśli szkoda jest mniejsza niż 500 dolarów, no niestety ja to z własnej kieszeni muszę pokryć. E, zadzwoniłem do mojego agenta, wytłumaczył mi to wszystko jeszcze raz. E, pomyślałem sobie, no naprawdę to jest niesprawiedliwe. E, sprawca w wypadku powinien za to płacić, a nie, a nie ofiara. E, no ale okazało się, że tak naprawdę to sprawca nie będzie płacił za zniszczenia mojego samochodu, dlatego że nie było kontaktu fizycznego między jego samochodem a moim. Człowiek, który został uderzony przez sprawcę wypadku, ten czarny jeep i później, który uderzył we mnie, z jego ubezpieczenia te pieniądze będą pobierane, żeby zreperować mój samochód. Z jednej strony no, typowo amerykańskie rozumowanie, moim zdaniem, no ale z drugiej strony no, też czuję się troszeczkę nie w porządku w stosunku do człowieka, który jest właścicielem tego czarnego jeepa, dlatego że tak naprawdę no, on został uderzony, on też jest ofiarą wypadku, to, że jego samochód uderzył w mój, do tego by nigdy nie doszło, gdyby ten wspomniany już czarny Jeep nie był uderzony przez e, sprawcę. Także troszeczkę no, to jest zagmatwane, troszeczkę dziwne, troszeczkę zastanawiające. E, tak to wygląda. Najważniejsze, że nic mi się nie stało. E, e, na pewno niektórzy z Was mieli przykre doświadczenia w swoim życiu i uczestniczyli w jakichś stłuczkach czy, czy nie daj Boże wypadkach, no, ale dobrze wiecie jak wygląda ta na przykład sekunda, kiedy wiecie, że coś się stanie, że nic nie możecie zrobić tylko czekacie, jak bardzo ucierpicie. To jest takie bardzo stresujące i, i, i naprawdę no niesamowite uczucie, którego jeszcze do tej pory nigdy w życiu nie przeżyłem. No mam nadzieję, że już nigdy nie przeżyję. No dobrze. Podzieliłem się z Wami tym czymś, czym się miałem podzielić. Robocopa w Detroit nie będzie. Nie będzie przynajmniej finansowanego przez miasto. A jeśli już to przez prywatne osoby, jeśli chcecie dać pieniądze na Robocopa w Detroit, to oczywiście polskidetroit.com Odwiedź, odwiedźcie tą stronę i tam właśnie znajdziecie link. A co do wypadków, no mam nadzieję, że nie będziecie nigdy w takiej sytuacji. No, chyba tyle. Nie będę już dzisiaj przedłużał. Piękny weekend w Detroit, strasznie zimno, ale ale piękna pogoda, słoneczko. Także chyba zaraz na jakieś sanki z moim synem wyruszymy. Trzymajcie się. Do następnego weekendu. Na razie, hej! ARTE, Polski Podcast 2010.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 Bardzo dobrze, że jak